Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Cześć Jerry. Cześć Mando, witam wszystkich. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Gwiezdnych Wojnach. Dawno nie było Gwiezdnych Wojen, wracamy do komiksowych Gwiezdnych Wojen, niestety... Nie wracamy z tarczą, tylko na tarczy, bo komiks raczej niższych lotów, ale zobaczymy, może się nie zgadzasz. Eee, Gwiezdne wojny, dziedzictwo beztroskiego, czyli pojedynczy album wydany przez Egmont w tym roku, nie wchodzący w skład żadnej serii. Jest to komiks, który jest reklamą, hotelu nieistniejącego już hotel tak naprawdę no już nie istnieje bo był absurdalnie astronomicznie drogą rozrywką która najwyraźniej nie zgadzała się w Excelu i hotel już nie istnieje hotel troski, czyli e, Halkion no to to był taki wielki statek, wielka mm, atrakcja, żeby przeżyć dzień czy weekend w odległej galaktyce. No ale został nam komiks, to nie jest pierwsza tego typu produkcja, no ale dzisiaj akurat za nią się bierzemy. Komiks, który opowiada różne przygody na tym statku. No tak jak mówisz, to nie jest pierwszy w sumie, bo to Galaxy Edge też z tego co pamiętam miał taki komiks i w sumie ja się zaskoczyłem, że w ogóle Egmont po tego Beztroskiego sięgnął. No bo, no tak jak mówię, chociażby na przykładzie tego Galaxy Edge, no to raczej takich rzeczy Egmont nie wydawał, więc nie wiem jak, jak, jak to się stało, że my w ogóle się tego komiksu tutaj w Polsce doczekaliśmy tak naprawdę. No, ale to może być jakiś tam wymóg, żeby sięgali po te nowe rzeczy, a z, z seriami komiksowymi jesteśmy no prawie chyba na bieżąco. Na bieżąco to prawda, nie? to prawda. No. No bo to wiesz, no i książki nawet były no miałeś Black Spire, który też jeszcze nie był wydany w Polsce i w trylogii Trauna przecież też Black Spire się pojawiał i to też była reklama atrakcji turystycznej także takie rzeczy się robi no. tak, tak, no a tutaj jest, trzeba dwa zdania o twórcach, za scenariusz odpowiada Ethan Sachs, to jest gość którego pewnie fani Gwiezdnych Wojen dobrze znają no, chociażby z jego serii jeszcze cały czas nie zakończono w konglomeracie, czyli Łowcy Nagród, ale on też pisze Django Feta, którego pewnie jeszcze w tym roku, jeżeli ja dobrze pamiętam, zobaczymy. Pisał Allegiance, taki komiks wprowadzający też do jednego z epizodów filmowych. On pisał właśnie między innymi też to Galaxy's Edge, czyli inną reklamówkę komiksową. Za odpowiada tutaj Will Sliney i on rysował właśnie też między innymi Allegiance. Częściowo miał jakieś krótkie występy jednozeszytowe przy Łowcach Nagród, ale to było konkretnie przy w wojnie Łowców Nagród y, i rysował między innymi adaptację y, ostatniego dziewiątego epizodu i y, jeżeli też y, dobrze ja pamiętam, co też mi przypominałeś, to on rysował właśnie Kylo Ren'a, też tego, który u nas się ukazał ze scenariuszem y, Soula. No i to są takie jego największe dokonania, można powiedzieć, bo, bo on ma sporo więcej jeszcze jakichś tam pojedynczych rzeczy, ale, ale to są te główne. No a za kolory odpowiada Rachel Rosenberg, bardzo uznana kolorystka. Nie wiem, czy już słuchaliście, czy zaraz posłuchacie. Niedawno ona chociażby kolorowała Moon Knighta, o którym ja z Mistym nagrywałem, ale to jest kolorystka, która w konglomeracie się przywinęła już pewnie dziesiątki razy, bo, bo to jest naprawdę uznane nazwisko na tym polu. No i to jest cała obsada te, tej pięciozeszytówki. No dobra, no i jak jesteśmy przy rysowniku, no to umówmy się, rysunki e, najwyższej klasy nie są. Ty masz zdanie pewnie dużo niższe, w sensie gorsze ode mnie, bo, bo ja jednak w większości jest okej okay, nawet bym powiedział. Jak to są statyczne sceny z bohaterami jakimiś nowymi, to zazwyczaj nawet ujdzie. Ja mam problem z tym komiksem po pierwsze w dynamicznych scenach w większości, one są nie są dobrze narysowane, po drugie, no momentami, szczególnie w zeszycie z Anakinem tak, ten komiks osiąga, osiąga szczyt absurdu. Anakin wygląda... Katastrofalnie i tutaj też mamy dynamikę, bo mamy walki, i to wygląda po prostu. Anakin, nieważne czy stoi, czy lata, czy walczy, wygląda jakbyście wycięli głowę Anakina i wkleili w inny komiks. Do jakiejś innej postaci dokleili, bo ta głowa jest często za duża, nienaturalnie, gdzieś w ogóle w złym kierunku. Patrzy nie na tej wysokości, co trzeba. No i tam są w ogóle kadry przeabsurdalne. <laughs> Anakin prężący swoją klatę to jest komiks w ogóle. Wow, nie pamiętam z niego fabuły, tylko pamiętam ten koszmarek. No tak, no to jest tak, że ogólnie mi te rysunki nie to, że jakoś bardzo przeszkadzały, bo one całościowo są średnie, ja bym powiedział i zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że on najlepiej się prezentuje w elementach statycznych i przy tych elementach historii oryginalnych, jak nie wiem mamy tam zeszyt, na, gdzie mamy wycieczkę na jakąś planetę, taką zielonkawą, to nawet całkiem ok, wypada, jak są jakieś tam sceny chodzenia na statku, czy gadający głów, to to jest takie, no powiedziałbym, taki mocno komiksowa kreska, ale akceptowalna, no szczególnie, że ja lubię to, co robi Rosenberg z kolorami, ona zawsze właśnie stosuje fajne zabiegi kolorystyczne, że, że te barwy są żywe, ale też komiks jest bardzo zróżnicowany kolorystycznie, więc to, to wypada dobrze, natomiast no ja mam problem z niektórymi właśnie fragmentami tej historii, no bo to, co mówisz, no ta historia z za, Anakinem, za ona jest katastrofalna, no. To, że ktoś coś takiego puścił w komiksie jakby głównonurtowym, jakimś komiksie, który miał być, nie wiem, wizytówką tego hotelu, no to jest po prostu katastrofa, bo, bo to po prostu wygląda absurdalnie źle, także no, ja powiedziałbym, że mówię, to jest taki dostateczny, dostateczny z minusem, no, ja nie uważam, żeby to było jakieś, jakikolwiek plus tego komiksu, te rysunki, zresztą, no to też ja dziś nawet przed nagraniem mówiłem, że między innymi też rysunki, które ja widziałem w Kylo Renie spowodowały, że ja cały czas nie sięgnąłem po ten komiks, bo no nie mogę się przekonać do tego rysownika. No a z kolei fabularnie to po pierwsze jest to oczywiście reklamówka hotelu i to tak na każdym kroku bije, że to jest wizytówka hotelu. Ale wchodząc w fabułę, wygląda to tak, no bo to jest antologia. No, antologia według reguł antologii, czyli mamy jakiś łącznik i mamy jakieś historyjki. No i ten łącznik rozgrywa się w czasach sequeli, w czasach najwyższego porządku i ruchu oporu. Poznajemy dziadka i jego wnuczkę, którzy wybrali się na rejs beztroskim, no i oni spotykają takiego tam droida Lokaja, droida Kelnera, który ich oprowadza i opowiada historię, bo statek jest atakowany przez piratów, przez karmazynowego Jacka. To jest postać, która jest wyciągnięta ze starych Marveliznów. Nie wiem, czy to, czy to nie jest dokładnie ta sama postać, ale ona wypłynęła też przy załodze rozbitków, bo tam w pewnym momencie ten główny zły czy dobry, to się za, to, to za, zależy jak na to patrzymy, podał się za karmazynowego Jacka i wtedy to też trochę wypłynęło. No i karmazynowy Jack ze swoimi piratami atakuje statek, ponieważ z Beztrowskiego została przesłana jakaś wiadomość do ruchu oporu, więc on chce złapać szpiega, oddać go najwyższemu porządkowi i zdobyć nagrodę. No i tak w, w tych łącznikach y, mamy coraz bardziej jakieś tam konflikty. No to eskaluje aż do walki z piratami. Y, I Nasz Droid stwierdza, że to jest dobry moment, żeby opowiadać różne historie. No i pierwsza historia to jest Wielka Republika, bo tutaj przelatujemy przez wszystkie ery odległej Galaktyki, więc na sam początek cofamy się do Wielkiej Republiki i mamy Buriagę i jego mistrzynię Nip Asek, którzy lecą tym statkiem, i statek jest atakowany przez Nihilów, konkretnie przez Zitara, czyli tego tą nawałnicę, który jako trzeci pojawił się po świetle Jedi, zastępując wcześniejszego bohatera. Eee, no i nasi bohaterowie po pierwsze nie mogą wezwać pomocy, bo, bo nie, bo tam łączność nie działa, bo są daleko, ale Bryaga wycisza się, żeby połączyć się z latarnią Gwiezdny Blask. Oni trochę walczą, jest gasni Hillów, no i tam eee, Stellan Gios ratuje na koniec dzień, przylatują statki, wygraliśmy. To są ogólnie, żeby było jasne, już teraz to mogę zaznaczyć. To są tak prościutkie historyjki. To są scenki, które ja czytałem dzisiaj, a mam problem z przypomnieniem sobie na przykład jak się da na, dany segment, jak się kończył. Nie? Tak, to są prościutkie opowieści. No i ja ci powiem, że jak zacząłem to czytać, to, to, że dostaliśmy Wielką Republikę na otwarcie, zresztą no tutaj Burjaga jest na okładce nawet tego komiksu, to dla mnie było dosyć optymistyczne, bo ja ci powiem, że jakkolwiek absurdalny wydaje się, że ten droid tam serwuje te opowiastki, to ja to jestem w stanie kupić, no bo to jest ten wątek, że ona zabawia tę dziewczynkę, żeby po prostu się nie stresowała atakiem piratów i... Trochę tak, plus nawiązuje trochę do tego, co się dzieje teraz, ale już w końcówce to już jest przygina, jak wiesz, no jak tak, piraci tak, plądrują tak. statek, rabują, mają w ogóle powiedziane, że kto nie będzie chciał oddać swoich dóbr, to mogą zabijać dziadek jest w niebezpieczeństwie, a on... Hmm. To może taka historyjka teraz. Tak, tak. Ale wiesz, ale w tym głównym wątku to mi bardziej przeszkadzał w sumie ten karmazynow Jack, ale to możemy zostawić sobie na koniec, bo on jest po prostu tak absurdalnie przerysowany, że on jest jak postać z kreskówki dla sześciolatków. Taki pirat to totalnie przebajeżony i przerysowany i jeszcze z jakimś takim humorem też jak dla sześciolatków, więc to, to mnie bardziej męczyło. Sama ta historyjka prosta, ale dla mnie o tyle w porządku, że dla fanów Wielkiej Republiki no to to jest po prostu sympatyczna taka ciekawostka, no bo tam mamy atak nihilów, który okazuje się pozorowany, oni tam kradną coś po prostu z beztroskiego, mamy starcie z nimi, to jest ok, Jest to popierdółka, ale dla mnie do kupienia tak naprawdę na tym etapie. No dobra, druga opowieść dotyczy... Aury Singh, czyli bohaterki, którą widzieliśmy przez pół sekundy w Mrocznym Widmie, potem była rozwijana w komiksach i książkach. I ona zostaje wynajęta przez gościa, który ma duże długi u chatów i ma go chronić przez chwilę, zanim on tam nie dojdzie do jakiegoś porozumienia. Mówi, że ma plan i że przez te kilka dni musi przeżyć. No ale chatowie mają też swoich ludzi, porywają mu syna, on trafia na pewną planetkę, no a troski musi y, odlatywać, bo zbliża się burza słoneczna i to właśnie rezonuje z tym, co się dzieje w rzeczywistości, bo w rzeczywistości Beztroskim też uciekają w burzę słoneczną. I tak naprawdę na tej planecie no, jest y, krótka walka, są zakłady chatów, y, jest jakiś potwór w, w dżungli. No i tyle. I wygrywamy Chatowie, Jeden wygrał kasę, drugi przegrał. Yy, mamy dwie kolejne postaci, bo tutaj, żeby było jasne, tych postaci będzie mnóstwo. Mm -hmm, nie? Tak. Oprócz Aurysing pojawia się tutaj Zam Wesel. No i tak to będzie tutaj wyglądać i to też będzie postępować, bo, bo tych postaci tutaj, gdzie się da, tam wciśniemy. Nie? No tak, no tutaj, tak jak mówisz, to jest kolejna taka szybka, krótka historia. Ta z kolei yy, nastawiona na akcję wokół łowczyni nagród i jakąś tam potyczkę jedną. Tu mnie bawił ten wątek chatów, który się kończy też w sumie dosyć zabawnie i przyznam się, że tu się uśmiechnąłem, że chatowie wykupują Beztroskiego jako swoją inwestycję i nasze panie się ewakuują, żeby ich nowi pracodawcy przynajmniej nie, nie chcieli skrócić o głowę w te, za, za to, co zrobiły tutaj na Beztroskim i jakim pokrzyżowały szyki. No to kolejna popierdółka tak naprawdę. No to no to, to jest specyfika tej antologii, yy, ale na tym etapie dla mnie to też jeszcze było okej. Okay. No teraz będzie gorzej, no bo tu mamy właśnie ten zeszyt z, <śmiech> mamy z Anakinem i, i, i Spadmę I, i no tutaj to już fabuła fabułą, ale te rysunki to naprawdę to jest dramat. Tak jest. No te nasze segmenty, które tutaj mamy, one też idą chronologicznie, bo najpierw Wielka Republika, czyli kilkaset lat wcześniej. Ten, który mieliśmy przed chwilą, no to jest tam mniej więcej pewnie okres Mrocznego Widma, a teraz e, okres końcówki Wojen Klonów przed zemstą Sitów i... To jest historia, która po pierwsze no, kontynuuje, czyli Hatowie już są właścicielami Beztroskiego, już tam jest ostro, jest rancor w łańcuchach i tak dalej. Jakiś senator, polityk jest na tym statku i ma tam chyba się dogadać z separatystami. No, no chce zdradzić tak naprawdę Republikę, tak, tak. Mhm. Anakin i Padme są pod przykrywką, ale ta ich przykrywka to... No i na to wszystko wbija yy, asarż Wentres. Dochodzi do walki absurdalnie wizualnej. W tym wszystkim jeszcze jest dziadek z teraźniejszości, jako dziecko, jako chłopiec, którego tutaj podczas tej potyczki no, zajmuje się nim Padmę, więc on no, został już jako dziecko tutaj jakoś tam naznaczony przez rodzinę Skywalkerów. I to tyle tak naprawdę. No tutaj to, co mi się najbardziej jakby spodobało, czy co najbardziej mnie rozbawiło, to jest taki zestaw kilku planż, gdzie Padme próbuje przekonać Anakina, że jak mają chwilę, to niech pobędą małżeństwem trochę inkognito i niech skorzystają z wolności. I tam, wiesz, tu idą do jakiegoś chatyjskiego zoo. Tu idą na trening, gdzie Anakin pręży klatę. Tu, tu tam jakieś jedzenie, czy coś innego. To, to mnie rozbawiło, no bo no, przyznam się szczerze, że znając kontekst, nie, czyli że to jest taka reklama y, hotelu, y, no, to, no to się uśmiechnąłem, nie, no bo to dosłownie jak... Y, nie wiem ile z tych rozrywek tam było na tym, w tym hotelu, no ale... Ale to już pierwsze kadry w tym komiksie też były takie. Co chcesz obejrzeć, moja wnuczko? <śmiech> tak, hmm, może te, te. pójdziemy do sali treningowej poćwiczyć walki na miecze świetlne, nie? <śmiech> tak, tak. No i to, to, to jest uroczo zabawne uroczo rozbrajające no sama historia popierdółka przy czym tutaj już wychodzi też tak mocno bo, bo to mam wrażenie że to jest cały czas rozwijane że właśnie te historie one jakoś są wszystkie zintegrowane z albo z tym co się dzieje obecnie nie wiem na zasadzie paralelii fabularnej widę tam ta burza słoneczna na przykład a albo a przez jakieś połączenie postaciami, tak jak tutaj mamy dziadka tam w ostatniej historii mamy inną postać która też się znajduje na statku także dla mnie pod kątem takiego klejenia fabularnego, tego wszystkiego to, to jest okej, okay. chociaż no sama ta potyczka, no Zasasz Ventres, no to, to jest takie no też głupiutkie, nie? To w jakimś słabszym odcinku Clone Warsów to by się pewnie mogło to, to znaleźć, coś takiego nie? tak jest Czwarty komiks, ten nawet by nawet, nawet mi się chyba podobał. To są mroczne czasy, czasy Imperium. I, no i oczywiście Imperium przejęło Beztroskiego i tam mamy pewnego imperialnego, pewnego generała, który zbiera sobie kolekcję artefaktów. Nie wiem dlaczego w tajemnicy to robi i nie chce, żeby to się wydało, no ale ma różne skarby, ma cały taki tam wielki skarbiec różnych artefaktów i... Mamy plan skoku na ten skarbiec. Nikt nigdy tam się nie włamał, w ogóle nie da się włamać, no ale na, na statku pojawia się Maskanata, pojawia się Lando Calrissian i pojawia się Hondo Onaka. No i oni mają swój plan i chcą wydobyć coś, tak naprawdę nie wiemy po co i co dokładnie. To jest plan składający się z kilku etapów, ale jako, że to jest znów kilkustronnicowy zeszyt, to musimy przez to oczywiście bardzo szybko przeleć. Mamy tonę nawiązań, mamy tam klejnoty Alderana i zniszczenia Alderana. Jak widzimy ten jego skarbiec, który wygląda bardziej jak wysypisko śmieci, to widać ten totem z Railot. Także tutaj, co się da, to wciskamy e, byle by było. E, no skok się udaje i, i tyle. No tak, no to jest chyba najlepszy zeszyt, bo on jest najspójniejszy chyba z... Hmm, ja bym powiedział klimatem te, tej, tego całego komiksu w tym sensie, że on jest rozrywkowy, bezpretensjonalny trochę absurdalny, ale przez to, że tu mamy m, tę ekipę złożoną z Lando, Kondo i właśnie Maskanaty, to mi to jakoś pasowało do tych postaci no okej okay. wszystko tutaj w miarę mi się zgadzało zresztą podobał mi się ten motyw z tym skorumpowanym imperialnym, no ja, go, ja to trochę kupuję, nie? no Imperium pewnie takiej ostentacji by nie pochwalało, nie? co innego tam wiesz, podkradać kasę, a co innego właśnie łupić w ten sposób, tak bezczelnie, także no, ja to całościowo kupowałem. Też chyba najlepszy wizualnie jest ten komiks, tak, tak przynajmniej tak, tak, to właśnie mi chciałem się podkreślić. wydaje, że on jest dobrze po prostu narysowany tutaj. Nie miałem chyba żadnego momentu, gdzie mógłbym się do czegokolwiek przyczepić, bo nawet jak widzimy, jak ten nasz imperialny, mówiąc kolokwialnie, żre, na potęgę, zajadając się czymś i to wygląda po prostu znów karykaturalnie, no ale to takie ma być, to akurat pasuje po prostu idealnie do, do obrazu tej postaci, także mówię na, nawet wizualnie po prostu ten komiks y, wybija się ponad całą resztę. No, ja się zgadzam, bo tutaj i postaci wyglądają dobrze, ale nie masz też jakichś takich e, dynamicznych akcji, nie masz walki, więc nie miał gdzie się wywalić, tam jest jedna, chyba jeden kadry gdzie Hondo biegnie, ale to jest na całą, na całą stronę, stronę. No, wygląda no, okej. Okay. No, ale z drugiej strony tutaj też są całostronnicowe kadry, które wyglądają źle. Ten komiks wygląda dobrze i ja jestem jak najbardziej okej. Okay. Aczkolwiek w ostatniej scenie ona spycha te skrzynie z jakiej w jakimś nie wiem, w co pozbywają się tych łupów, a potem ona mówi, że jej zależy tylko na skrzyni, gdzie ją przed chwilą wypchnęła obydwoma rękoma. Także złapać jej nie mogła. Takich bubli tu jest trochę rysunkowych, niezrozumiałych ogólnie w całym komiksie. Ech. No dobrze i ostatni komiks yy, rozgrywa się już gdzieś tam w okolicy przed prequelami i to w, w, w teorii na samym początku opowiadają bohaterowie, których widzimy teraz na statku, czyli nieznane postaci. Kobieta opowiada o jakiejś podróży ze swoim ukochanym, który tam na początku jest gnębiony przez Boska, zresztą wygrywa z nim walkę wręcz na trzech kadrach źle narysowanych co też jest dosyć absurdalne, no, bo, to bo do tej pory ta, ta, ta rasa była przedstawiana jako, jako ktoś, komu może poradzić tylko ktoś z tej rasy. No ale y, okazuje się, że to nie tylko Bosk, za chwilę na scenę wkracza Forlum, za chwilę na scenę wkracza już w ogóle Zukus i, i ekipa z y, Łowców Nagród i oni wszyscy szukają tego faceta. I to niby jest prosta historia, facet się zadłużył, bo chciał swoją ukochaną, obiecał jej kiedyś gwiazdy, a żyli na takiej planecie jak Han Solo z Kirą w, w filmie Solo, więc zadłużył się, żeby wylecieć z nią tym beztroskim no i musiał się tutaj oddać w ręce i to mówię, zaczęło się tak sobie, nie podobało mi się historia prosta, ale nawet mi się ten motyw podobał, powiedzmy motyw tych zakochanych i to jak oni skończyli i to jak się okazało gdzie te pieniądze poszły, wszystkie i to, kim jest teraz ta kobieta, jak, jak żyje nadal. Znaczy, no, to jest y, dokładnie ten motyw, który ja chciałem wyróżnić, bo wydaje mi się, że to jest nietuzinkowe zagranie no bo to, to można powiedzieć, że to jest taka historia bez happy endu nie? No sam w którymś momencie powiedziałeś coś takiego, że to, jest, że to są proste historyjki, jakaś krótka scenka, wygrywamy, jedziemy dalej a tutaj ona jest taka bardzo słodko-gorzka w sumie w tej swojej wymowie i przez to jakoś tam zaskakująca też yy, gdzieś tam to jest, to jest coś takiego, co może yy, zapaść w pamięć no, tak ta potyczka z łowcami na grudno to przede wszystkim ta walka z boską. No jest absurdalna, no bo to, co mówisz, to tam Walens tylko <grym> był w stanie chyba Boskowi w łowcach nagród jakoś stawiać czoło. No i tyle. No I w zasadzie dochodzimy też w tym zeszycie do, do tej klamry, wokół całego tego szpiega, no bo tutaj każdy zeszyt ma jakoś tam posunięcie też tej historii i pyskówki no. pomiędzy karmazynowym Jackiem. Panią Kapitan Bestroskiego i, i naszym szpiegiem, no tutaj to jest wszystko rozwiązane i ja mogę powiedzieć od siebie od razu i oddam Ci głos, że o ile ten motyw szpiega on jest prosty i taki bardzo oczywisty i też na bardzo oczywistych nutach rozgrywany do końca, bo nawet ta zmyłka to, to wszystko to jest takie no prościutkie i banalne, tak. to tak. Y, mi przede wszystkim ten wątek psuje naprawdę ten karmazynowy Jack. No kurczę, jaka to jest y, karykaturalna postać i to taka karykaturalna w takim złym sensie, nie? Jak on tam ma te odzywki do tego jakiegoś swojego oficera, to mi się po prostu Toadie i księciunio y, przypominali, <zys> nie? Jak on tam y, się y, y, y, przekomarza, czy tam pyskuje, czy zostaje wystryknięty na dudka i zaczyna drzeć się w zasłonkowaniu zasadzie sam na siebie z tym nowym porządkiem czy najwyższym porządkiem pod koniec, to też jest tak absurdalne. To, to nie jest dobre. To, to nie jest dobre i nawet w tak prostym wątku wydaje mi się, że to można było poprowadzić lepiej. Także no, ja akurat tutaj nie jestem jakoś specjalnie z tego zadowolony. Znaczy Toady i nie akurat mnie nawet rozbawił, ale zgadzam się, zgadzam się z wszystkim, co mówisz. od mnie moment, kiedy ze dwa razy rozbawił, bo ten komiks był nijaki i to tam... Jedyne, co mnie tutaj wywołało jakąś reakcję w, na, na, na kilku, w kilku momentach. Ale tak, ja absolutnie się zgadzam. I ogólnie to jest ta, takie prościutkie, no bo to są krótkie przerywniki, więc trzeba jakiś twist, jakieś coś dać w tych przerywnikach. I są takie momenty, że ja po prostu też przecierałem oczy. Jak, jak ten nasz szpieg ucieka kapsułą ratunkową i poznajemy jego tożsamość. I on w tym momencie mówi... To ja, szpiek. Ja Jezus Maria, kto to napisał? Nie? I tu, tu, tu jest, jest kilka takich, jak, jak nagle jeden z pilotów, czy tam z obsługi e, tego mostka wyciąga broń spod e, swojego biurka i krzyczy zabez beztroskiego! Jezus Maria, tak, takie, takie są drobiazgi, które mnie tutaj wyginały. Ale tak, ten łącznik jest głupi, jest przewidywalny, jest prosty i ja w nim nie widziałem żadnych plusów ogólnie. Znaczy, całościowo ja ci powiem tak, że ten komis ogólnie ma chyba koszmarne opinie i no, tak jak czytałem i w zagranicznych internetach trochę i, i u nas, no to mówię, to nikt na nim nie zostawia suchej nitki. Ja nie byłbym aż tak krytyczny, bo ja trochę biorę poprawkę na to, czym on jest, nie? Czyli, że to była tak naprawdę taka reklamówka, popierdółka i wydaje mi się, że on na tym poziomie jakoś jest się w stanie sprawdzić, no bo ten sax w sumie obrał taką ścieżkę, którą ja w no, tego rodzaju komiksie, takiej antologii, jestem w stanie kupić. Czyli po prostu rzucił się na głęboką wodę nawiązań i odniesień do różnego rodzaju motywów. To nie jest specjalnie jakieś wyszukane, to nie jest jakieś super dobre. Mogłoby być to pewnie zdecydowanie ciekawsze i porządniej rozpisane, ale zważywszy na to, że to jest tylko pięć zeszytów yy, yy, i jakoś to musiał tam sobie z tym poradzić, wydaje mi się, że to, to jest pod tym kątem ok, bo mówię, te nawiązania mnie nawet bawiły i wiesz, i to, że mogłem sobie tam śledzić te, te wszystkie znajome twarze i odniesienia albo czasem zgooglać nazwisko i złapać, że jednak to nie jest jakieś odniesienie tylko po prostu tak od, no to, to, to dla mnie był jakiś tam plus, ale żeby nie było, to nie jest dobry komiks nie, jeżeli ktoś by się z was zastanawiał czy warto po niego sięgnąć, co to jest to dziedzictwo beztroskiego to wydaje mi się, że to jest taka ciekawostka dla najbardziej zagorzałych fanów. Po prostu, bo no, antologia antologią, no mówię, te przebieżka po tych różnych erach i tak dalej, ale z drugiej strony te historie mają za mało jak, jakiejś takiej swojej własnej, swojego własnego charakteru, nie? jakieś za mało właściwości, żeby ta antologia sama w sobie się broniła, no czyli mówię, suma suma zostaje nam trochę taka popierdółka. Nie jest to aż tak dramatyczne, jak ja zakładałem, że będzie. Nie wiem, pewnie też gdyby rysunki były lepsze, to może jeszcze bym trochę to lepiej oceniał, no ale, ale na pewno nie jest to rzecz do polecenia. Znaczy, ja ogólnie nie jestem jakoś bardzo negatywnie nastawiony do takich zabiegów, że robimy atrakcję turystyczną i piszemy o niej książkę. Ja no, zdaję sobie sprawę, że to jest na zamówienie zrobiona reklamówka po prostu, komiks czy książka o takiej atrakcji, ale ja zazwyczaj jestem okej, okay, przynajmniej na poziomie założenia, bo, bo potem jak to się czyta, to czasami boli. Bo wiesz, bo mi się to podoba, że możesz iść do takiej mm -hmm, tak, atrakcji tak, tak, tak, i potem być wewnątrz tego uniwersum, czytać książki czy komiksy o tym miejscu, w którym byłeś. Co prawda, jak byłoby mnie stać na weekend w tym hotelu, to pewnie już bym miał głęboko w poważaniu, że w jakimś tam komiksiku sobie historieczka się znalazła, ale okej, okay, dobra. No. Na, na jeżeli chodzi o to reklamówkę, ja, ja jestem z grubsza na tak, jeżeli to są pojedyncze, wyjątkowe przypadki. Albo gdzieś tam w tle się to pojawia. E, natomiast no, ten komiks jest po prostu taki, taki nijaki. On, to, ja też nie powiem, że to jest tak bardzo, bardzo zła rzecz. Bo, bo mi się to czytało w miarę raczej bezboleśnie, ale też bez jakichkolwiek emocji. Mhm, tak. to, to takie jest, takie czytanie dla czytania, historieczka, kolejna historyjka I, i wiesz, i nawet jak ta, ta, ta historyjka o tym skoku, maskanata, Lando, Hondo była okej, okay, no to z drugiej strony czytaliśmy to już 50 razy w bardziej rozbudowanych narracjach i na, na większej płaszczyźnie i, i Lepiej zrobione, więc to też nie jest jakiś komiks, który, o, oh wow, nie, super fajna historia. Mhm, tak. to, to, to wszystko, co tutaj jest, to jest takie, jak naprawdę nie masz co zrobić z tymi 50 złotymi i z godziną swojego życia. No to okej, okay, ale ja zapomnę ten komiks bardzo szybko. No, czyli tak jak słyszycie, dla zakorzałych fanów i, i, i tyle. No, dla mnie o tyle mówię. Z, ja tak jeszcze sobie myślałem, że. Nie wiem jakby jak, to, jak to jest, jakie są wymogi wiesz, w stosunku do twórcy, żeby coś się konkretnego znalazło w takim komiksie, bo ja o tyle tak myślałem, że gdyby coś na tym popracować więcej, to pewnie można by było zrobić antologię, taką pełnokrwistą antologię, nie? No ale to wygląda jakby to była prosta instrukcja, nie? Bierz Beztroskiego i wrzuć tam wszystko, co jest związane z Gwiezdnymi Wojnami, wszystkie możliwe ery no, no, i jakiekolwiek postaci tak. da się upchnąć. Ale wiesz, ale to z, z drugiej strony, no, ja tak sobie myślałem, że po prostu, czy nie lepiej by było zrobić po prostu antologię, gdzie byś miał pięć zeszytów, pięć historii, nie trzeba by było tracić, yy, nie wiem, objętości, dajmy na to jednego zeszytu, na tę historię szpiega, która tak naprawdę, no, no, no. Je, jedyny jakiś tam motyw, który może być, no, nie powiem, że fajny, ale który jest tam jakoś okej, okay, że to się okazuje, że ten dziadek, no, to właśnie najpierw Padme jakoś go, można powiedzieć, zainspirowała, a teraz je, je, jej kolejna tam potomkini w postaci lei mu daje tam misję, no, ale to jest pierdoła, nie? No, córka. No, córka, tak, sorry. E, i, i, I, wiesz, można było zrobić po prostu antologię taką, antologię, nie? No pięć zeszytów z Ach, tak, jak najbardziej. I, i wiesz i wtedy mieć pięć historii, no przecież są takie rzeczy robione, nie? gdzie masz jakieś tam jednozeszytowe opowieści, no w Star Wars Comics przecież mieliśmy takie historie cały czas zresztą powstają takie no historie tak, nawet nie? w filmach masz, antologie niekoniecznie mają łącznie Dokładnie. No. ale to jest gdybanie, to nie, nie ma co się nad tym rozwodzić, to po prostu ja o tyle tylko taką miałem refleksję na koniec że pewnie to by się mogło sprawdzić lepiej nie? że jak już chcieli to zrobić to, to można to było zrobić tak No dostaliśmy co dostaliśmy Dobrze. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę, bo i tak już za długo gadamy o tym komiksie. <gadanie> Dzięki również. I do usłyszenia, niebawem. Cześć, cześć. You